Rozmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała Witam serdecznie w kolejnej audycji Infry Dzisiejszym gościem po raz drugi jest Ewa Witam Ci serdecznie Ewo Witam serdecznie Będziemy kontynuować rozmowę Ewa opowiada dzisiaj o przebywaniu na innych planetach Mówiłeś coś o reinkarnacji na niezwykłej planecie to była moja w zasadzie ostatnia reinkarnacja. Co tam robiłaś? Ile zapłaciłaś? Poczekaj, patrz. W czasie sesji regresji hipnotycznej okazało się, że moje ostatnie wcielenie było nie na planecie Ziemia. Zamykamy temat sesji regresji hipnotycznej i zaczynamy temat, gdzie właśnie weszłam w obę. No, któregoś razu doznałam po prostu obę, Leciałam sobie tak, po podróżować bez celu. Nie szukam przygód, przygody mnie No więc w pewnym momencie ja miałam coś takiego, że mi się kula przyklejała do pleców i mnie gdzieś ciągnie. Tak mnie po prostu holowało przestrzeń. Mijałam przestrzenie kosmiczne, gwiazdy jak metal. Teory, różne rzeczy, śmieci kosmiczne. W pewnym momencie znalazłam się na planecie. Jaka to planeta? to Ja Ci nie powtórzę tego, ponieważ ja nie umiem tego wyrazić ziemskim językiem. Czułam się tam właśnie jako siebie. Nie czułam się jako człowiek. Wiedziałam w tym momencie, że już nie jestem człowiekiem, ale czułam się jako istota inteligentna. Była jakaś różnica między byciem człowiekiem, a byciem obywatelem tej planety? Tak, była różnica. Tak jak tutaj wszystko jest takie jakieś niewiadome przypuszczenia typu Obe czy istnienie Boga. Tam nie, nie ma czegoś takiego. Na temat niewiadomych wiem w zasadzie wszystko, co chcę. Rozumiesz? Tak, tak. No i w każdym bądź razie istoty te miały skórę koloru jasnej takiej, ale bardzo takiej jasnej zieleń, jakby seledynowe. Taki seledyn, ale nie jak u folutki, Seledyn, ale tak jakby się, jak siniaka nabijesz na skórze. Oni byli ogółem skórze, tylko poświatka taka zielonkawa. Lekko, lekko. Oczy mieli skośne. Małe i skośne. Takie nasze no, małe, no takie jak my ludzie, tylko że skośne. głowa? Głowa była kształtu trągłego, tylko że u ludzi odróżnia się kark. U nich tak jakby kark zlewający się z głową od razu, ale głowa była ogółem okrągła, normalna. Myślisz, że mieli więcej miejsca na neurony niż my? Być może. U nas można od razu odróżnić karka, u nich tak jakby to przechodziło, od razu w głowę się zlewało. Poza tym, że oni mieli dojście do samopoznania, to znaczy się nie stawiali sobie pytań na temat kwestii, czy istnieje Bóg i czy oni są, jakiś związek z Nim. Poznałaś jeszcze jakąś różnicę w ich psychice? Jak odczuwali? i strefa ta intymna jak wyglądała. Są po prostu w związkach osoby żeńskie z męskimi, osoby żeńskie, które nie chcą się wiązać, nie mają takiej potrzeby, to nie było tak, że nie chcą, bo mają jakieś tam urazy czy coś. Mogły wydawać potomstwo na świat, zapłatniając się same po osiągnięciu dojrzałości. Będąc tam mi się wydawało, że ja tam spędziłam jakieś na przybliżenie parę tygodni, czy trzy tygodnie może nawet, a była to kwestia tego, że to było tylko w czasie jednego wyjścia OB. A jakie miałeś ty ciało? Ja miałam takie same jak oni, takie same i nie byłam istotą żeńską. Ale lepiej ci szło matematykę rozwiązywać? Oczywiście, no tam liczyło się, tak jak się w dniu codziennym coś tam przelicza. To oczywiście, bardzo mi łatwo to szło, także nie musiałam się zastanawiać, takie jak u nas. Tu zobaczyłam i ja jakoś to ogarniałam od razu umysłem, że wiedziałam już na czym to polega, o co to chodzi. To nie dziwi Cię, że tam poleciałaś? Kula mnie tam zabrała. Co mi się przykleiła do, do pleców, tam nie poleciałam. A coś o tej kuli mogłeś powiedzieć? Kula taka jakaś, co się mi przykleja do pleców. Czasami mnie gdzieś zabiera właśnie. I ta kula to była tak jakby jakaś taka siła, której ja nie umiem pokonać. Czy to, to może być jakaś świadomość, która taką formę przyjęła? Czy to jest jakiś rodzaj wspomnień, który Ci do pleców dokleja? Ja, i ja myślę... I te miejsca, o których sobie myślisz? To może być albo to, albo to. Nie czułam, żeby to było jakieś coś pustego, coś bez znaczenia. Może to jest albo jakaś świadomość, albo może jakaś kula wspomnień. No, to było na moich plecach, jak ja odczuwałam, to wiedziałam, że to wie, co robi. Wygląda jak przewodnik. Jeżeli mm. kula, to możliwe, że jest to istota jakaś w ciele przyczynowym. Ale powróćmy może do tej planety. Czy mogłabyś nam powiedzieć, czym się zajmowały te istoty? Co robiły? Jak wygląda ich dzień? Pracują te istoty, tylko nie chodzą może tak do biura. Ja chodziłam do pracy do laboratorium, tylko że tam nie badało się jakichś takich, tak jak to w laboratorium, fiolki i tak dalej. Tam żeśmy mieli na celu wysyłanie takich by sąd, kulek z takimi otworkami i my żeśmy wysyłali je na inne planety, również na Ziemię. To były po prostu urządzenia, urządzenia A jak wygląda kwestia technologii? Może jakieś masz tajemnice jakieś źródła energii, które by się nam na Ziemi teraz przydały? Bo wiesz, wtedy było co innego, więc nie jesteś zobowiązana, możesz mówić. Teraz e jesteś na Ziemi, jesteś jedną z nas. E e Energia tam się pozyskuje z natury, z Kosmos. nie buduje się żadnych elektrowni, czy to atomowych, czy jakichś, nie wiem, oni chyba z najbliższego słońca, bo tam by są dwa słońca. A jakieś rysunki techniczne? Tak ładne informacje, jak to zrobić? Y y tam nie ma rysunków, nie ma takich zapisów na typowych kartkach. To nie są komputery, to są takie miejsce, takie przechowywania danych. Przypomina trochę komputery, ale to nie są komputery. To by znaczyło, że mamy dojście do opcji technologii. Ciebie teraz tylko złapać, uwięzić i wyciągnąć wszystko. Nie, no bo ja tutaj jestem w zasadzie bezużyteczna. Tam, gdzie przebywałam, to było całkiem co innego. Ja wszystko rozumiałam i rozumiałam swoją pracę, którą robiłam. Nie, drodzy naukowcy, jeżeli chcecie Ewę uwięzić, od razu też mówię, że to nic z tego, bo ona po prostu nie, nie piśnie. Wracając do tematu, czy podróżowaliście na inne planety? Tak. I podróżuje się tam na inne planety. I to jest takie w zasadzie, że to nie tylko naukowcy, ekspedycje, podróżują też. zbyt ludzie tam tacy, wszyscy tam są równi. A nie chcieli się z ziemianami porozumieć? Ktoś oczywiście. Cze nie, ale na Oczywiście, braci. oczywiście, oczywiście, że chcieli. Oni bardzo często już wcześniej bywali na Ziemi, pomagając co nieco ludziom. W pewnym momencie, gdy człowiek już ruszył na pewnym tam etapie, po prostu już nie, nie mieli tej potrzeby, żeby wiele nam pokazywać. Zostawili ziemian sam sobie. Tak czy inaczej, tam się przeprowadza różne ekspedycje, badania na... i to nie tylko na Ziemi, ale to na różnych planetach. A nie jest coś takiego jak Federacja Galaktyczna? Czy rasy z całego uniwersum spotykają się? Wiesz coś na ten temat? Tak, To w ramach właśnie ekspedycji takiej naukowej byliśmy na innej planecie, gdzie były całkiem inne istoty, ale też humanoidalne. Ja tak się czułam trochę mniejsza niż, niż jestem w swoim ciele. A tamte istoty to były w ogóle jakieś, nie wiem, może metr 20 miały metr 30. Miały taką skórę jasną, taką jakby taką błękitną, one miały tak jakby takie ubrania, takie wodniste, coś, coś podobnego jak lateks, ale to nie był lateks, tylko to było bardziej takie galaretkowate, żywo takie. I... A Ty szaraków spotykałaś? To może to były szaraki? Byli... Ale jakie szaraki? Na szaraku się mówisz, do jakiejś istoty z wielkimi głowami, dużymi oczami, też chyba mają jakieś 1,20 m i robią eksperymenty na nas. Duże oczy to jakie oczy? No, takie dosyć dużawe i chyba piaste. Jakby te takie potworki typowe typu... IT. Może podobne były do E.T., tylko że... Duże głowy, wielkie oczy. duże głowy, Wielkie oczy mają, tak, duże oczy mają, ale nie, nie czarne, nie takie całkiem czarne. Aha. Zielenice mają duże, ale mają też takie tęczówki na samych obrzegach i to są takie koloru jakby takiego szarego. I jest tylko jedna rzecz, bo na ich planecie jest o wiele jaśniej i oni wtedy używają takich jakby szkieł kontaktowych specjalnie, że tutaj jest dla nich ciemniej i oni, żeby to rozszerzało to zielnicę, żeby mogli lepiej widzieć, coś takiego. A ich statki jak wyglądają? Ich statki? Jak na filmach? One może nie są takie jak na filmach, ale są płaskie ogółem, takie bardziej jajowate. jak. A jak wygląda u nich kwestia podróżowania, niefizycznego? Czy potrafili się teleportować? Czy potrafili się teleportować? Nie zauważyłam. Zdarzają się na Ziemi przypadki, że ktoś na przykład wychodzi w jednym miejscu, jest, nagle znika i pojawia się w drugim, coś go przenosi. I tego nie rozumiemy za bardzo. Może oni by coś wiedzieli na ten temat? Ja nie zauważyłam. W każdym bądź razie tutaj bardzo dużo istot przybywa pozaziemskich. Noszę może nie na stałe, ale odwiedzają Ziemię nadal. Wiem, że rasa azjatycka z oka pochodzi właśnie tej mojej planety, od tej mojej ludności, społeczności. Teraz to już mówisz. No, tego jestem pewna, że to. Tak... Polacy, rasa nordycka pochodzi jeszcze od innych istot. Pochodzi, to znaczy się masz na myśli, że oni brali udział, grzebali nam, czy przyszliśmy tam? To jest w zasadzie i tak, i tak. Część tutaj została, a część była mieszana. Podzielili nas na terytorium i podlegaliśmy manipulacjom. Coś takiego. Ja osobiście tylko mówię o moich doświadczeniach z stamtąd. Uh -huh. Nie kwestionuję ani nauki naszej ziemskiej ani nie kwestionuję tego, co wiem. Jak się dowiedziałeś o tym postawaniu tych ras? To się, jak byliśmy na innej planecie, gdzie są ludzie biali, bardzo podobni do nas tutaj, do Europejczyków ogółem. Chciałabym powiedzieć, że to są prawie jak ziemianie, tylko tyle, że mają głowy inne, takie jakieś, wiesz jakie mają głowy? Takie podobne jak tak jak faranowie takie czapki nosili, takie jajowate. Żyjąc na ziemi, masz możliwość porównania, jak to jest, jak się jest człowiekiem. Jest lepiej, gorzej, ciekawiej. Zazdroszczą nam? Nie. Sądzę, że jest bardziej ograniczenie tutaj takie w różnych dziedzinach. Na przykład oni się odwiedzają nawzajem. Oni wiedzą o swoich istniach, Są różne w zasadzie gatunki Istot Nie są zdziwieni tym, a wyobrażasz sobie, jakby u nas na przykład wylądowało, upyszedł, y, taki tworek powiedzmy z białą skórą, ale takim lekkim polotem zielonym. Sam bym złapał. Ze skośnymi oczami, wiesz co to by było? No wiesz, od razu by zabrali do laboratorium, przyjechałaby cała ekspedycja. A tam się niktem nie dziwi, że tam odwiedzają, po prostu lądują, komunikują się między sobą, nawet mają różne takie biznesy, interesy. A czym handlują między planetami? Nie jest nikt zainteresowany moimi obrazami? Nie, no, nie to, znasz nikogo? Nie, Co? nie, nie znam. Tam nie. Ładnie malujesz, ale tam nie znam nikogo. Może... Nie, oni chodzi o, o takie czysto, chyba bardziej naukowe rzeczy. Słuchają muzykę? Słuchają. Jakie utwory mają? A takie jakieś dziwne, takie. Może jakbym była kompozytorem, to bym spróbowała komponować coś. A co jedliście? Tam jest takie fajne jedzenie. Tam są różne takie rośliny drzewa, Bo jest, jest grupa innych, na innych planetach, ale to już jest tak odległe od Ziemi, że nie wiem, w ogóle my już jesteśmy odlegli. Czy Mają taką, wiesz co, taką ciemno-niebieską skórę i oni często z Ziemi pozyskują srebro, bo na ich planecie ono nie występuje. Wyeksploatowane jest. A, mądre, ale też I potrzebujemy srebro. Oni potrzebują to do tego, żeby mieć ten kolor skóry i to nie jest jakieś tam rytualne, tylko po prostu u nich jest takie, taka atmosfera, że potrzebują mieć ten kolor skóry. Oni coś produkują ze srebrem i oni to spożywają, żeby podtrzymywać ten kolor. A nie mogą sobie iść na księżyc? Oni to do życia potrzebują. Nie, wiem, tam widocznie nie występuje srebro, Że on jest srebrny, to nie znaczy, A że to nie A słyszałeś coś o tym, by w, jakiej, w okolicy naszej Ziemi był jakiś bazyn? Czy są y, prawdopodobnie no, na Marsie, ale to nie jest mojego tego, wiesz, tam gdzie ja byłam, od tej mojej społeczności. To jest od tych chyba białych. Jednego nie, nie rozumiem. Jak oni pokonują takie odległości? Jak przylecieć takich drogi? Ich statki są w taki sposób skonstruowane, że mogą tak. To jest ogromna prędkość. Oni też nie, nie lecą w ciągu minuty na, na Ziemię czy inną planetę. Pokonują ogromną prędkość i ja też podróżowałam na różne planety z nimi razem. I to wchodzi się do takich kabin i one robią takie jakieś specjalne jakieś sprzężenie takie jakby. Normalnie tak się najpierw dziwnie czujesz. Oni fizycznie się przenoszą, czy robią obaj i pojawiają się jak przy teleportacji na innych planetach? Całkiem fizycznie. Szkoda. I, ale oni doświadczyli różnych takich duchowych... Poza ciałem. Jak korzystają z tej formy podróżowania? Chyba tak jak my. To Ale te spotkania odbywają się, te galaktyczne, bardziej w tej strefie niefizycznej, czy lecą Fiz statkami? Fizycznej, lecą statkami. Ja nawet na takim statku normalnie leciam to nie jest tak, mówię, że tylko ekspedycje naukowe. Oni cały czas trzymają jakiś kontakt, tak jak masz kontakt z kimś z innego kraju. A przylatują również duchy na takie konferencje? Nie, nie, nie zauważyłam. Nie, nie zauważyłam. Dotarłaś do rzeczywistego czasu i uczestniczyłaś w życiu jakiejś planety, czy było to rodzajem wspomnienia, które przeżywałaś ponownie? Tego nie jest. Jestem pewna, a być może dostałam czyjeś ciało. Nie wiem, tak bo jest. ja widziałam swoje ciało i je czułam. Może wsunęłaś możliwe. się niepostrzeżenie? Być może nie czułam się jako istota męskiego rodzaju. To mamy możliwość podglądania, by wystarczy się dostać na obcą planetę, wsunąć się niepostrzeżenie w kogoś. Być i się może... Wszystkiego dowiemy. Pojęcia nie mam, ale w każdym razie trudno mi jest określić naprawdę, czy ja weszłam w czyjeś ciało, czy ja po prostu, to było jakieś wspomnienie. mi się automatycznie pytanie, czy również osoby, istoty z obcy planet wnikają w nas i spędzają u nas urlop, spędzają e czas. A szczerze powiem, że to nawet się zdarza i wtedy ludzi się bierze za szaleńców. Ale musi ktoś być od razu szalony. Ta mhm. osoba nie była szalona. Ona super sobie radziła, do uczestniczyła się w jej życiu. Tak, ale chodzi o to, że oni mają całkiem inne wspomnienia, całkiem inne jakieś takie. Strukturę osobowość. Dokładnie i... Radzą nas... sobie z tym? Tak, wiem dokładnie, na, na jakiej zasadzie ja się tam znalazłam, tak. I ja się tam zachowywałam tu, no tak, normalnie, ale wiesz, oni po prostu mają całkiem inne, tak, strukturę osobowość Mój partner taki z pracy mówił, już o ziemianach. Byłam świadoma tego, że ja tak naprawdę... Jesteś nie, ziemianką? Ziemianką. Wydałaś się? Nie, nie, bo nie wiedziałam tak za bardzo tu, jak zareagują. nasze ja wiedziałam, że ja w poprzednim jakimś tam wcieleniu nie byłam ziemianką, ale wiedziałam, że aktualnie jestem i to było, wiesz, takie... To staje się interesujące. Jakaś kula ci zaciągnęła do, na obcą planetę, wciśnęła ci jakaś nieznana siła, normalne życie tych obywateli tej planety, uczestniczyłaś w ich życiu, miałaś to rozpoznanie w sobie. Mogłeś oddzielić siebie, swoją świadomość od świadomości... No to jest ciekawe. Tak. I w każdym razie tylko tyle, że właśnie moja świadomość się na tyle trochę zmieniła, że mnie tam nie dziwiło za dużo rzeczy. Nie byłam taka jakaś, że pewne jakby takie zmiany w świadomości mojej nastąpiły, że pewne rzeczy dawały mi się jako pewnik. Miałaś dojście do pamięci tej osoby, w której byłeś. Być może właśnie, byłaś. być może, być może. z nią. Coś takiego, właśnie podobnego. Że ja się nie dziwiłam temu, że tu jest tak, a nie inaczej. Że pewne rzeczy przyjmowałam za pewnik. No i w każdym razie poszłam do pracy. Obawę miałam taką, że ja nie będę wiedziała, co robić. Ale tylko weszłam i wiedziałam od razu, co robić. Umiałam od razu wszystko ogarnąć, że moje zadanie w mojej pracy. Rozpoznawałaś siebie. Bardzo mhm. możliwe, że oprócz ciebie była jeszcze inna istota w tym ciele, która zarządzała i podejmowała decyzje, a to mogłaś jej towarzyszyć. To dobrze, że nie rozrabiałaś i zaczęłaś krzyczeć. Ja jestem z Ziemi. Wtedy byś miała. No, ale tam nie jest tak, bo tam nie ma wiesz, Pełnej powagi w takiej sytuacji. Tam się oni też cieszą, śmieją się, tak wiesz, takie mają typowo takie inteligentne zachowania, że po prostu okazują sobie uczucia. Z kolegą z pracy rozmawiałam o Ziemianach, po prostu są jajcarze też, nie? Czy mogłabyś mi podać adres tego biura podróży? Adres do tej kuli? Z chęcią bym już skorzystał. Czy jakbym przyleciał do ciebie, to może ta kula by nas razem wzięła gdzieś? Stanę się na obcą planetę i nauczaj ich malować. Będą malować. A jeżeli oni nie widzieli, że tam jesteś? Się śmiali za plecami, że udajesz, że ciebie tam nie ma? Być może, ale nikt mi nie dał tego. Przez bardzo mili, naprawdę. No, że Ja tam y, uczyłam się bardzo dobrze. Wkład, wiesz co, tam nie ma przestępczości. I nie kradnie? Nie. I nie napada? Nie. To co oni robią w wolnej chwili? Spotykają się, rozmawiają. Chcę koniecznie tą kulę spotkać. Powiedz jej, że masz kolegę. Dobra, no powiem, może przy okazji. A natrafiłaś na ślad jakiś zły w kosmosie, jakichś paskudnych istot? Ci właśnie, co mają tą skórę taką... Jasne, niebiesko, to z tymi oczami takimi większymi. Tak. Oni są trochę wredni, oni są... Szarak, to są szaracy. Która przykład... mówił, że się z nimi spotkał i powiedział, że to są roboty myślące, nie mają żadnych uczuć i połączenia z intuicją, tak przynajmniej? Tak. to Tak, oni są wredni tam, gdzie ja się znalazłam, to ta moja ludność, tam nasza ludność, no społeczność bardzo nie lubiła kiedyś szaraki, chyba no tak jak to nazywasz, odwiedzali ich, nie? Co łączyło was z szarakami? My do nich też tam lataliśmy, to może są jakieś właśnie takie właśnie bardziej wymiany naukowe, ale oni nie, bardzo nie lubili, bo oni są yy, oni, no są tacy, wiesz, jakby arogancy, nie mili, tacy, odpychając patrzyłeś na nich, myślisz sobie, Boże, no znowu, wiesz, taką, taki zamęt wprowadzali, wiesz. Myślisz, że to było oddziaływanie jakieś telepatyczne, jakieś pod, nadzmysłowe, czy... Yy, patrzysz na drugiego człowieka, czasami masz wrażenie, że ten człowiek jest takim ekranem żmija odnosiło się wrażenie. O ile oni są bardziej zaawansowani ogółem technicznie, jeśli chodzi o kwestie jakiegoś tam rozwoju emocjonalnego, to oni chyba nie są za bardzo tak zwinięci. Już ziemianie są lepiej rozwinięci emocjonalnie niż oni. To po raz drugi wygląda mi to na szaraków. Czy to szaraki? No czy wiesz, ja no mogę przypuszczać, ale to mówię, na podstawie moich doświadczeń. Ta żona ich jak gdyby częściowo obrzydzeniem. Było to na tyle intensywne, że rozpoznawałaś to sobie, postrzegałaś to swoich towarzysza, że oni również darzyli. Tak, zachowywali dystans, oni nie to, że odrzucali... Bali stopy, się, dystans. Czy... dystans, dystans trzymali. Nie bali się, tam nie ma strachu. Mamy kontakty na takiej i, i innej jakiejś tam stopie, ale prosimy uszanować to, że dalej was nie dopuścimy do siebie, coś takiego. I oni to uszanowali? Nie, oni są po prostu chemscy, oni tam ich czasami naciskają, ale oni tam wszyscy umieją się przed nimi jakoś bronić. A słyszałeś coś o jakichś wojnach, no, tak. jakieś walki się toczyły między... Ta, ta, tak. toczyły, nie toczą się, nasze no, przynajmniej nie w tamtym czasie, kiedy ja to odwiedzam. Były, były wojny i tam, gdzie ja byłam, walczyli właśnie... Z tymi niby szarakami? Czy... No, no niby szarakami, tak. To był taki sojusz z tymi białymi całkiem. Podobnymi takimi do ziemian białych Europejczyków. Jakoś te pozostałe rasy dały rady się obronić, tak. stworzono neutralne warunki. Mm -hmm. Oni mają tak jakby jakiś taki sojusz, żeby po prostu nie dopuścić do drugiej tej wojny. W pracy rozmawiałam i tam mówili, że właśnie była wojna i ona by się zdarzyła gdzieś. To było w pierwszej fazie, jak kombinowało się z różnymi rasami jak u ziemian. Nie dałoby się jakoś ciągnąć od nich? jakichś nowych technologii? Coś, co by nam umożliwiło spięcie się szybsze, błyskawiczne na tą galaktyczną drogę, by stać się jednym właśnie z tych podróżników galaktycznych? Dałoby się. Kiedyś tam po prostu zapytam, jak to właśnie z tą energią. Kąd z tą energię oni biorą? Oni po prostu powiedzieli, że wszystko biorą z tego, co mają dostępne, czyli różne pierwiastkie, ale to nie są elektrownie atomowe na podstawie tego, co mają dostępne w przestrzeni kosmicznej. Tam poznanie jest na zasadzie, tak jak wiesz, autystyczne. Widzi jak działanie takie ekstremalnie trudne i ono nie musi rozwiązywać, tylko od razu oczami już widzi. Oni nie byli autystami, ale coś widzieli i od razu już wiedzieli, o co chodzi, rozumiesz? I tak sama. wiedziałam, gdzie mam iść do tej pracy, ale weszłam, wszystko rozumiałam. Oni nie produkują odpadów, oni takiego robią, że te odpady jakoś znikają. Jak rozbija się je na cząstki jakieś takie, na jakieś molekuły, coś takiego. Mieli gazety, czasopisma? Nie, ale mieli... Takie, wiesz, coś podobne jak telewizory, ale to nie były telewizory. Uczestnicząc w życiu opcję Planety, mogłabyś nam powiedzieć, co nas oczekuje w przyszłości? być może oni zdawali sobie sprawę, że ja jestem ziemianką, ale nie dali mi tego odczuć. Zapytałam się, dlaczego nie możemy z ziemianami? I on odpowiedział, że tu ziemianie mentalnie jeszcze są niegotowi na to, żeby współgrać. Współpracować. W współpracować w tej społeczności. Nie są gotowi ani technicznie, ani mentalnie. Czy hmm? coś wiesz o tych zbliżających się przemianach, o których się opowiada, że mają wkrótce nastąpić, że ma coś tak. się dziać? To jest bardzo prosty proces. To jest proces, który dotyka wszystkie planety we wszechświecie i wszystkie istoty żyjące, tylko że nie w tym samym czasie. To jest tak samo jak ta społeczność, w której ja się znajdowałam, tu oni przechodzą takie różne przemiany i et etapy zmian świadomości. To samo dzieje się na Ziemi i to wszystko ma swój cykl odpowiedni dla danej planety. I chodzi o to, że te przemiany to będą takie, że nic się strasznego nie stanie, naprawdę nie będzie jakichś tam meteorytów, nic nie spadnie, tylko to jest w zasadzie już czysta fizyka, którą oni świetnie znają. W momencie następowania po prostu pewnych procesów na planecie Ziemi będzie miało to wpływ na funkcjonowanie naszego mózgu, pewne obszary mózgu zaczną się otwierać, tak jak u nich to czekamy niecierpliwie. Przejdziemy tu do następnego etapu, gdzie po prostu będziemy mieli pootwierane pewne obszary mózgu. Oni tak samo przechodzili te etapy, tylko każda ta nacja tak się przechodziła ten proces. Są jeszcze w ogóle planety, które oni też odwiedzają, wszyscy tam ogółem. Najczęściej są tam szaraki, jak ty tam mówisz. Oni tam tu buszują strasznie i są tam istoty humanoidalne, które są prymitywne. Małbiszony? Wyglądają w miarę powiedzmy normalnie. Nie mają ubrani, latają sobie jak dzicz. I oni też te będą etapy przechodzić, nie? To stopniowo. I, I tam ingerują oni też. Oni też im pomagają wyciągnąć ich. To jest taka pomoc taka jakby wszechświatowa, że po prostu oni sobie tam pomagają. Może oprócz tych niemiłych, bo oni chyba tam eksperymentują też na nich. To był pierwszy w kosmosie. Jeżeli są różne istoty o różnym stopniu rozwoju, to by znaczyło, że ktoś gdzieś wcześniej się rozwijał i mhm. jest pierwszym obywatelem Wszechświata. Z najwcześniejszych, ale tych takich już najbardziej wczesnych, to są właśnie ci Podobni do, do ludzi takich, ale to nie są ludzie. Oni wyglądają inaczej trochę, ale skórę tak mają białą, albo jeszcze bielszą niż biały człowiek. Ona taki ma jasno beżowy, taki odcień. Taki co oli. ich najbardziej charakteryzuje, co postrzegłeś w ich postępowaniu, w zachowaniu się? Ich oni są jeszcze bardziej tacy, jeszcze bardziej stanowani niż tam, gdzie ja się znalazłam wśród tej społeczności. Oni są jeszcze bardziej rozwinięci. Oni posiadają taką technikę. Oni umią w ogóle. Korzystują taką siłę, że nie potrzebują dźwigów czy coś, bo podnoszą te elementy. One same jakoś tam lecą. No, to jest... Odnosisz wrażenie, że oni to robili siłą woli? Swoją istotą duchową to podnosili? Czy... Nie, nie, nie. Ja, po prostu oni wykorzystują jakąś siłę. To nie było ich siłą woli. To oni wykorzystują pewne siły jakieś. To wyznaczyło, że duch nie zaproponuje nam zbyt dużo i zawsze będziemy się posługiwać środkami technicznymi. Tak, oni są bardzo ekstremalnie rozwinięci, jeszcze bardziej niż tam, gdzie ja się znalazłam, odwiedzaliśmy ich i oni są bardzo, bardzo tacy stanowani, bardzo tacy mieli też tworzą na przykład więzi społecznej, są y, tacy przyjaźni i nie zauważyłam, żeby tam kto się, ktokolwiek jakoś się denerwował, czyba oni się nawet nie boją tych właśnie tych takich. Bo to nie ma strachu. Ci na przykład tam, gdzie ja byłam, to oni taki dystans wytwarzali, a tam ci na dystansu między nimi nie wytwarzali, tak jakby tak nie czuli zagrożenia od nich. to Tak jakby gdyby chcieli, to mogliby ich zmieść, tak o, ale tego nie robią, coś takiego. I oni są właśnie najbardziej rozwinięci i oni mają pojazdy, które nie są napędzane na jakieś paliwo czy coś, tylko oni są poruszone jakoś tak jakby grawitacją, antygrawitacją, coś takiego. A jaki miały kształt te ich pojazdy? Wyglądały, wiesz co? Cygara, okrągłe kółka. Cygaro, obój kształt takie. Wow. One nie miały kółek, nie miały nic, coś jakby magnetyczną, jak siłę wykorzystywali do napędzania tych pojazdów, tam oni nie mieli jak czegoś takiego jak paliwo. A zjawiska paranormalne, które zdarzają się na ziemi, że potrafimy przesyłać przedmioty, łamać łyżeczki. Zaważyłaś coś takiego u nich? U tych bardzo rozwiniętych. Oni umieli takie rzeczy jakoś rozkładać na jakieś takie... Te, podobnie tak jak w tej mojej społeczności utylizowali śmieci, że rozkładali je na molekuły, to oni właśnie umieli po prostu jakoś to... To im jest, było zbędne, na to dematerializowali to po prostu. Rozpuszczali w niczym. Coś takiego, no. To było bardzo fascynujące, nie? Tam są na przykład drzewa, rośliny też takie i takie, nie takie może typowo nasze ziemskie, ale bardzo podobne. Też oddychają. Jak się odnoszą do kwestii nieśmiertelności? Oni żyją bardzo długo. Na nasze ziemskie lata ile to trwa, ale jak byłam w tej istocie, w której ja się znajdowałam, miałam poczucie takie, że przeżyłam ogromnie dużo, a jeszcze dużo przede mną. Tam miałam w ogóle totalnie zagubione poczucie czasu takiego naszego ziemskiego, tak dlatego mi to trudno określać. Umieramy, teraz wszyscy gdzieś dostajemy się w jakieś plany fizyczne. Czy sądzić, że my wszyscy się razem spotykamy również po śmierci? I stanowimy, um, jak Tak, być? tego jestem pewna na pewno. I co wtedy dzieje się z tymi szarakami, których nikt nie lubi? Czy dostają się tak jak my, i tam jest to wszystko obojętne. I znowuż są oni dobrzy, czy dalej nikt ich, ich nie lubi? Tam jest chyba im to wszystko obojętne. Może się okazać, że później ci z tych białych dostają się jako szarak, i znowuż oni są myśli. W zależności od tego, kto w jakim ciele taką rolę odgrywa. Dla mnie to też jest takie nie wszystko zrozumiałe, wiadomo, bo ja przecież. Nie umiem tego wszystkiego ogarnąć, ja, ja mam nawet trudność, żeby to wszystko wyrazić jakoś, to, to jest pewne, tam wszyscy są tego y, zdania że w mojej społeczności, że istnieje coś takiego, jak, no, że ja bym to mogła na ziemski sposób określić jak reinkarnacja. Oni wierzą w reinkarnację? Akceptują ją? Po prostu ja to tak rozumiem jako coś podobnego jak reinkarnacja, Ciekawie jak wygląda anioł z takich obcych planet. Anio? Oni chyba też mają anioł swoich, swoich opiekunów, czy nie mają? Nie, nie, nie zauważyłam. żadnych panów, y, Nie mają żadnych miejsc kultu. Co się z nimi stało? Nikomu nie hołdują czci. Pytając o tych niefizycznych aspektach życia, trafiłeś na jakieś informacje związane z Bogiem, z tym, z tym źródłem, z świadomością, o której się u nas na Ziemi tyle mówi? Będąc poza ciałem, jakkolwiek nigdy nie doświadczyłam poczucia boskości od nikogo, ani z żadnej strony. Jeśli czegoś doświadczyłam, to miałam takie wrażenie, że należy do całości, a całość należy też do mnie. Może boskość to jest właśnie, nie wiem, to całość? Jak mogłaby przebiegać ewolucja człowieka w najbliższych latach, które elementy jego psychiki zostaną wzmocnione? Jak będziemy wyglądać za tysiąc lat, dwa miliony? Jak zaopatrują się na przyszłość? Co ich zdaniem jest sensem życia? Co ich zdaniem jest z celem życia? Dlaczego to się wszystko dzieje? Z sensem i celem życia świadomość ogólna. W całym wszechświecie, wszędzie, że była jakaś ogólna świadomość. Taka wspólna. Co będzie robiła, jak już taka będzie? Wtedy będziemy jakby jednym w całym wszechświecie powstaje życie, które trzeba wspierać, wiesz? Czy oni tak twierdzą, że trzeba je wspierać? Ci, na no, tacy, co właśnie mieli tę tak jasno seledynową skórę ze skośnymi oczami, oni zasiewają te życie. Te w sprzyjających różne... warunkach, to znaczy no. my zostaliśmy zasiani, czy przeniesieni, ewentualnie? To jest, to jest właśnie tak, że część została zasiana, a część została zmodyfikowana trochę i żeby to wszystkie organizmy współgrały tam, tak. Żeby to, żeby, to się, żeby to się nie uciło wiesz? Tak, żeby to wszystko koegzystowało razem, żeby taka symbioza była. Zasiewają te życie, po prostu dążą do tego, żeby było, wszystkie istoty muszą dojrzewać. Jak są proste formy życia, gdzie można tu im pomóc w tym rozwoju, to oni pomagają. Mówiłaś parę razy o szarakach, o ich tych niecnych intencjach. Czy istnieje jakieś zagrożenie dla człowieka na jakąś skalę globalną, jakieś wielkie nieszczęście, które mogłoby być z tej strony dla nas przygotowane? Jesteśmy chronieni przez tych lepszych. Częściowo też, ale wiem, że była wojna, gdzie właśnie oni ją wywołali. Ci skośnocy z biało nową skórą właśnie tam, gdzie ja się znalazłam i ci biali są, zapobiegali tej wojnie. I oni powiedzieli, że oni nie mogą w to ingerować. Oni są na tym etapie rozwoju, że ich to już samo będzie postępowało, ten rozwój taki duchowy. Mamy tyle informacji, tyle notatek o jakichś pojawianiu się istot świetlistych, istot na dziwnych pojazdach, to może właśnie do oni. To są właśnie te przypadki, o których ty opisywałaś. Wiem tylko na pewno, że oni na no, Ziemię odwiedzają wszyscy, jak jeden mąż. Yy, Żanom? Tych, tych, których tak się mówi, wszyscy jak jeden mąż. Istoty żeńskie też przybywają. Odwiedzają Ziemię i po prostu no, planet koegzystują ze sobą też. Teraz nie ingerują w nasze życie, ze względu na to, że nie jesteśmy na to jeszcze gotowi. Oni czekają, aż nam się to w mózgu przekliknie i ta świadomość się tak ujdzie, to będziemy mogli spokojnie przyjąć i bez jakichś tam ochów, achów i wielkich tam... logicznie już wszystko pasuje, teraz tylko kulturowość się nie więcej. Zmienić. No, tak, tak, tak, coś takiego właśnie. Oni pomagają do pewnego stopnia, żeby ten mózg był rozwinięty dosyć dobrze, a potem tu już wszystko robi natura i my sami. Słabe, musimy zbudować całą strefę Pojęciową, by umieć wyrazić te wewnętrzne zjawiska, by zaakceptować istnienie w cywilizacji, no. pogodzić się z tym, tak, tak, nie zaraz tak, że robić wielki jest... rabat. Tak, tak, dokładnie. Ja nie sobie z tego zdają sprawę, że oni bywali w przeszłości na Ziemi, osiągnąć coś, pomagali. W pewnym momencie musieli się wycofać, bo już doszło wszystko, że jakiś powinno. Długi czas jeszcze upłynie, zanim dołączymy do ich wspólnoty ślowej, świadomościowej. No, a już nie mówiąc o tym, że kiedy my dołączymy, żeby życie zasiewać gdzieś w kosmosie, to już jest w ogóle. Kończymy drugą audycję, spotkanie drzewom. Dziękuję Ci bardzo za uczestnictwo. Również nie Na tym żegnam się z Państwem i do usłyszenia.